To są informacje Polskiego Radia 24. Donald Trump grozi zniszczeniem całego Iranu. Kolejne ultimatum w sprawie cieśniny Ormus. Silny wiatr, burze i interwencje strażaków. Synoptycy wydali pogodowe alerty. Dalej jeszcze nikt nie poleciał. Załoga misji Artemis II pobiła rekord w odległości od ziemi. Minęła 21. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Donald Trump znów grozi Teheranowi. Amerykański przywódca powiedział, że cały Iran może zostać zniszczony w jedną noc, nawet jutro. Wtedy upływa wyznaczone przez niego ultimatum dla tego kraju. Iran, dodajmy, wciąż odmawia odblokowania kluczowego morskiego szlaku transportu ropy i gazu, czyli cieśniny Ormus. Zdaniem prezydenta USA konflikt na Bliskim Wschodzie może zostać błyskawicznie zakończony. Thursday night. Amerykański F-15 samolot spadł głęboko na terenie wroga w Iranie. Stało się to podczas działań operacyjnych Epicka Furia, w których idzie nam naprawdę świetnie. Takich wyników wcześniej jeszcze nie widzieliśmy. Cały kraj mógłby zostać zniszczony w jedną noc i ta noc może być jutro. Z kolei szef Pentagonu Pete Hexed zapowiedział, że dzisiejszej nocy Amerykanie przeprowadzą najwięcej ataków na Iran od początku wojny. Kolejnej nocy, jak dodawał, uderzeń ma być jeszcze więcej. A prezydent USA przekazał też szczegóły akcji ratunkowej dwóch pilotów zestrzelonego przez Iran myśliwca F-15. Działania trwały prawie dwie doby. W akcji pomagać miał wywiad Izraela, który na czas operacji wstrzymał się z atakami na obszary, gdzie prowadzono misję. Ostrzeżenia MGW pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w kilkunastu województwach. Według prognozy także kolejne dni mają być wietrzne i chłodne. Na poprawę pogody możemy liczyć dopiero w przyszłym tygodniu. Meteorolodzy prognozują, że zła aura w pogodzie utrzyma się także w najbliższych dniach. Jutro we wschodniej części kraju nadal przelotne opady deszczu i silny, porwisty wiatr w porywach do około 65 km na godzinę. Powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Synoptyk dodał, że w najbliższych dniach będzie również chłodniej. Jutro termometry pokażą od 5 do 7 stopni na wybrzeżu i północnym wschodzie, a na pozostałym obszarze od 10 do 13. Kolejne dni nadal głodne z coraz zimniejszymi nocami, które przyniosą spadki temperatury poniżej zaraz stopni. Taka pogoda utrzyma się do drugiej połowy tygodnia niemal w całym kraju. Daria Kania, Polskie Radio. I tylko do godziny 18 strażacy wyjeżdżali blisko 3000 razy w związku z silnym wiatrem. W całym kraju poszkodowane zostały cztery osoby. Serbskie służby nie znalazły dowodów na udział Ukrainy w próbie sabotażu gazociągu transportującego na Węgry rosyjski surowiec. Tym samym Belgrad zaprzeczył spekulacjom przedstawicieli rządu w Budapeszcie, którzy uważają, że za tym incydentem stoi Kijów. Europa potrzebuje ropy i gazu z Rosji, a Ukraina chce ją pozbawić rosyjskich surowców, stwierdził szef węgierskiej dyplomacji Peter Sjarto, który kolejny raz oskarżył Kijów o próbę sabotażu. Celem Ukraińców jest całkowite wyeliminowanie rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy z Europy. Podjęli w tym celu kroki polityczne, a także przeprowadzili ataki terrorystyczne. Według wstępnych ustaleń serbskich służb sprawcą był cudzoziemiec, szef serbskiej wojskowej agencji Bezpieczeństwa Diurojowanić podkreślił jednak, że wokół sprawy jest wiele dezinformacji. To m.in. sugestia, że armia Serbii miała stwierdzić, że znalezione materiały wybuchowe były ukraińskie i tym samym oskarżyć Ukrainę o próbę dywersji. Powiem od razu, to nieprawda. Wczoraj serbskie władze poinformowały o znalezieniu materiałów wybuchowych przy gazociągu Balkan Stream na swoim terytorium. Przemysław Lis, Polskie Radio. Premier Węgier Viktor Orban zwołał Rady Bezpieczeństwa i objął rurociąg wojskową ochroną. Kijów odrzuca oskarżenia Węgier i wskazuje, wskazuje na rosyjski ślad w sprawie. Opozycja na Węgrzech uważa, że incydent może mieć związek z kampanią wyborczą przed zaplanowanym na niedzielę głosowaniem. Dalej od Ziemi nie było nikogo. Członkowie misji Artemis II okrążają Księżyc. Chwilę przed 20.00 o 19.56 osiągnęli najdalej położony punkt, w którym kiedykolwiek znalazł się człowiek od Ziemi. Tym samym astronauci pobili rekord ustanowiony w 1970 roku przez załogę misji Apollo 13. Chwilę przed pierwszą w nocy statek Orion zbliży się do powierzchni Srebrnego Globu na odległość zaledwie 6,5 tysiąca kilometrów. Wtedy też na kilka minut załoga straci kontakt.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 Tak jak słyszeli Państwo w informacjach, IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Na północy i we wschodniej połowie kraju może silnie powiać. Nocą może też przelotnie popadać. Miejscami na południowych krańcach możliwe są też przymrozki. Jutro dzień zapowiada się dość pochmurnie i w wielu miejscach może popadać. Na termometrach będzie od 4 do 13 stopni. Klimat. Około 45% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Udział OZE w mikście energetycznym ma w nocy wahać się od 30 do 50%, a od rana powinien przekraczać 60%. Jakość powietrza jest dobra, tylko w Trójmieście i aglomeracji warszawskiej umiarkowana lub dostateczna. W lasach w województwie lubuskim zagrożenie pożarowe jest duże. W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce średnie, a na pozostałym obszarze kraju małe lub w ogóle nie występuje. Klimat. Wieczór w polskim radiu, dwadzieścia cztery, sześć minut po godzinie dwudziestej pierwszej. Pomówmy o tym. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. No, święta powoli się kończą. Dzisiaj Wielki Poniedziałek, yy, rodzinne obiady, spotkania, miła atmosfera. No właśnie, czy to jest czas, żeby rozmawiać o samotności? Moim zdaniem najlepszy czas, dlatego że ogromny procent wśród nas jest ludzi samotnych. I tych dorosłych, i tych bardzo młodych dzieci. I właśnie dzisiaj o tym pomówię z moimi gościniami, a są nimi dr Magdalena Śniegulska, psycholożka dziecięca, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, z tą samotnością jest rzeczywiście problem. Ja znalazłem taką mm, definicję samotności. To subiektywne, bolesne uczucie izolacji, braku satysfakcjonujących relacji, które mogą dotknąć każdego, niezależnie od liczby otaczających go ludzi. No i dalej, że jest to epidemia XXI wieku, która wykracza tak... Po, poza bycie samemu, bo można być właśnie osamotnionym wśród ogromnego tłumu. No, jak to jest? Pani Myślę, doktor. że po pierwsze warto pamiętać, że dla mnie niezwykle istotny jest ten element definicji, o którym pan wspomniał, to subiektywne odczucie. W badaniach psychologicznych często mówimy o takich dwóch wymiarach samotności, o takiej samotności emocjonalnej, która może nam się przytrafić i przytrafia się też dzieciom, nawet w sytuacji, kiedy mamy wokół siebie ludzi, kiedy mamy towarzyszy, zabaw, rozmów, spędzania czasu. No i mamy też tę samotność społeczną. Taką samotność, w której rzeczywiście nie mamy do kogo otworzyć ust. Kiedy mamy takie poczucie, że gdyby coś się działo, to nie bardzo wiemy, do kogo moglibyśmy się zwrócić z prośbą o, o, o pomoc. Proszę zwrócić uwagę, że te dwa rodzaje samotności są bardzo, bardzo różne. One pojawiają się na różnych etapach naszego życia. I to myślę też, co jest ciekawe, to to, że wykazują pewną względną stabilność. To znaczy rzeczywiście ja mogę mieć takie poczucie przez dużą część swojego życia, że jestem mało kompatybilny, albo tak bardzo potrzebuję kogoś, kto byłby taką prawdziwą bratnią duszą. To mówię o tej samotności emocjonalnej. Eee, I w przypadku dzieci i młodzieży to jest rzeczywiście dużo częstsze doświadczenie niż ta samotność społeczna. I ono wyraźnie pojawia się już od takiego momentu ósmego roku życia. Ósmego, dziewiątego roku życia, kiedy dzieci trafiają do szkoły. I kiedy zaczyna się też jakby zmiana takiej, takiego punktu ciężkości, kiedy nagle no nie tylko moi rodzice są dla mnie ważni, ale zaczynam bardzo potrzebować rówieśników, kogoś, kto zrozumie, co dokładnie się ze mną dzieje, e, kogoś, kto będzie w podobnej sytuacji, będzie przeżywał podobne trudności i odpowie na te moje potrzeby emocjonalne. E, tak jak powiedziałam, ósmy, dziewiąty rok, a potem jeszcze taki dojmujący moment, kiedy, kiedy zaczynamy dorastać. Teraz stamy, stajemy, się, stajemy się coraz starsi. W Polsce jest ponad 10 milionów osób w wieku senioralnym, czyli osób, które przekroczyły 60. rok życia. No i szacuje się, że w granicach 5 milionów, czyli połowa owych seniorów, to są osoby, które... Odczuwają samotność, ale to jest samotność różnorodna, bo z reguły te osoby są to panie, ponieważ my mężczyźni żyjemy krócej, seniorki <śm> żyją zdecydowanie dłużej. I nagle okazuje się, że abstrahując nawet od tego uwięzienia czwartego piętra, kiedy nie mam osoby starsze, mają kłopot z zejściem po schodach, nie ma wind i tak dalej, to ich otoczenie jest absolutnie po prostu wykazujące absolutną sytuację samotności pani Janna Milczarek. Ja zaciekawieniem przysłuchiwałam się temu, co pani powiedziała i o tych. Um, y Dzieciakach 8-9 które tak bardzo potrzebują tej bratniej duszy, nie przestajemy jej potrzebować w wieku 60 czy 80 lat, ba nawet tym bardziej doświadczamy tą samotność i ten brak tej bratniej duszy w momencie, kiedy wdowiemy. Tutaj wspomniał Pan o tym, że Panowie żyją rzeczywiście krócej. Jeszcze w wieku 60 lat jeszcze jesteśmy bliżej siebie, bo Panowie żyją średnio 76, Panie 84. No więc przed tą osiemdziesiątką zostawiacie nas, panowie, e, i rzeczywiście 70% ponad, tego powodu ponad 70% kobiet o 80 roku życia już żyje samotnie. E, z pewnością potrzebując tej bratniej duszy, ale potrzebując też wokół siebie osób, które, tak jak pani powiedziała, e, doświadczają podobnych rzeczy, e, które wiedzą, co ja też przeżywam, e, doświadczają podobnych doświadczeń, też na przykład wdowieją też ich dzieci, i wnuki się oddalają, przestają też, tak odczuwamy, potrzebować już tego też najstarszego pokolenia. No a ten najbliższy krąg coraz bardziej, coraz bardziej się kurczy. I rzeczywiście w tym wieku 80-80 paru lat, częściej otwieramy ten nasz zeszycik, w którym mamy, czy, czy telefon, w którym mamy wpisane numery telefonu po to, żeby je wykasowywać albo wymazywać, a nie dopisywać nowe. Kogoś nowego. To jest bardzo ważne też, co Pani powiedziała o tej, o tej zmianie, o tym, że, że rzeczywiście to poczucie samotności jest związane z tym, że ja potrzebuję Magdalena, kogoś, kto ma, kto, ma, kto ma podobne doświadczenia, kto przeżył podobne rzeczy, kto wzrastał na przykład w tym samym czasie i proszę zwrócić uwagę, że tego nie zapewnią nam dzieci. Mhm. nie zapewni nam e, ani syn, ani córka, ani wnuki, mhm. ponieważ ich świat jest e, światem zupełnie e, innym. Co oczywiście nie oznacza, że oni nie mogą tej samotności jakoś wypełniać, ale, ale ona mhm. jest inna po prostu. To, to o czym pani powiedziała, mhm. to jest chyba strasznie ważne. Mhm. Tak, bo, bo te osoby mogą nam zapewnić e, i to jest to, czego przynajmniej w naszym doświadczeniu e, poszukują osoby starsze, którymi my, którymi my my Mamy codzienny kontakt, e, obecności drugiego człowieka, zainteresowania, e, przestania bycia niewidzialnym, przeźroczystym, bo tego e, doświadczają osoby starsze i osoby najstarsze. E, my za chwilę wyemitujemy bardzo ciekawy spot społeczny. E, już go, jako tak stowarzyszenie, tutaj, tak? Tak, już go trochę tutaj zaspojleruję mm, o tym, co jest najstraszniejsze w tej starości. I tak naprawdę najstraszniejsze jest to, że my przestajemy być widzialni. Przestaje, ludzie przestają nas zauważać. E, przestajemy być istotni. E, I tak samo dla naszych bliższych, jak i dla dalszych o, Pani Joanna, ale ja się mam do... się zastanawiam nad tym, czy wśród młodzieży, wśród dzieci też nie ma takiej sytuacji. Wyobcowanie środowiskowe powoduje również to, że ci najmłodsi przestają być widzialni przez hmm. swoich rówieśników. Nagle są odsunięci zupełnie na bok. No i... Tylko powody są inne. No, tak, powody, tak, tak, tak. I, I tutaj rzeczywiście myślę sobie, że e, w tym wypadku, w wypadku dzieci i młodzieży jest cały czas nadzieja. Bo tak jak patrzymy e, na chociażby takie zależności między e, czynnikami biologicznymi, społecznymi, e, nad też taką, takim poczuciem sprawstwa, to im jestem młodszy, tym z tego sprawstwa jest mniej. Tak? To znaczy, naprawdę to o mnie decydują dorośli wokół mnie. Albo, rówieś, oni... albo No rówieśnicy. nie, nie, nie, ale to dorośli zdecydują, do jakiej szkoły ja pójdę. No. To oni y, będą też decydowali, z kim ja się spotkam lub nie spotkam. Y, I y, rzeczywiście pracując z małymi ludźmi, y, ja często mam takie poczucie, że oni cały czas czekają na ten moment, kiedy trafi się grupa, która zrozumie, co ja przeżywam. I to jest taki moment, kiedyś to było gimnazjum, teraz jest to oczekiwanie na liceum, że wreszcie pojawi się ktoś, kto zrozumie mnie tak dobrze, że ja sobie wybiorę tę szkołę, która będzie do mnie pasowała. No i jak się domyślamy, bywa różnie, ale nadal jest ta nadzieja, bo im jestem starszy, tym mogę rzeczywiście poszukiwać takich niż ekologicznych, w których e, ta bliskość będzie e, no, no jakoś e, coraz większa. A w przypadku osób starszych e, to wymaga mm, bardzo dużego wysiłku. E, to bardzo jest też trudne, myślę, z tego powodu, że my jesteśmy w bardzo specyficznym momencie takim też kulturowym. E, to starsze pokolenie, które teraz e, pozostaje, ono w dużej mierze jest pokoleniem, które wartości opierało na rodzinie. To się zmieniło. I z drugiej strony też chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę, Pan powiedział o tym wykluczeniu dzieci i młodzieży, o kontekście środowiskowym, rówieśniczym. rówieśniczym. Tak. Tutaj mamy wykluczenie systemowe. Ci starsi ludzie, ja naprawdę nie czuję się jeszcze w wieku senioralnym, ale świat mi coraz częściej o tym przypomina, że to już. E, ja niedowidzę. E, mój e, telefon e, nie reaguje na moją suchą skórę. Nie zawsze mogę odnaleźć kod do toalety na kwicie z kafeterii, opisy, bo właśnie nie Opisy widzę. leków, opisy są, leków. Opi i opisy leków są malutkimi litereczkami. To właśnie, ale, ale myślę właśnie o takiej do dostępności. Pójście do kawiarni i pomysł o tym, że ja muszę skorzystać z toalety i muszę wiedzieć, jak to zrobić... To też jest powód, który może mnie ograniczyć. Pójście do kina i kupowanie, nie wiem, w kasach samoobsługowych, dotykanie ekranów, które właśnie nie są kompletnie przygotowane na osoby starsze, no powoduje, że ja rzeczywiście jestem niewidoczny. To prawda, ale myślę sobie, że taką rzeczywistość tak naprawdę my generujemy. Ja mówię, my, osoby 40-50-letnie, generujemy Mielczarek. ją dla siebie, ale również dla siebie za chwilę, będąc w tej sytuacji. I bardzo warto być takim tutaj. Um, nawet niedalekosiężnym, gdzieś dalekowzrocznym, no to bo to wcale za nie chwila. jest tak, bo to nie jest aż tak daleko. Ale jeszcze bym wróciła na chwilę, bo bardzo mnie to w, w pewnym momencie zatrzymało, co Pani powiedziała o tym sprawstwie i, decydy, i decydowaniu przy dzieciakach. Otóż znowu zawróciłabym do osób starszych, my. Właśnie czasami za, i to czasami, częściej czasami niż czasami, zabieramy to sprawstwo również osobom starszym. Oczywiście, że bywa tak, że one nam oddają, bo to też jest czasami wygodniejsze, po prostu. Inni zrobią to szybciej, no właśnie. Szybciej kupią, szybciej zrobią. Nam jest wtedy wygodniej, ale pół kroku do tyłu i pół kroku do tyłu, i nad się nie orientujemy, kiedy nam już jest coraz ciężej właśnie wyjść i zaczynamy być w tej e, samotności, którą w pewnym sensie my sobie sami ją determinujemy. Tak. Ale też i o takim właśnie sprawstwie, które no my, my generujemy jako 40-50-latkowie, tak? Trochę znowu do tej niewidzialności, nie? To my jesteśmy tymi decydentami, to my wiemy, mamy ten głos, nie? To my się najbardziej liczymy, my wypracowujemy kapitał, TPKB i w ogóle dzieciaki, no nie, bo z tego korzystają. Starsi już też są beneficjentami tego i, i my sprawiamy takie wrażenie, jakbyśmy byli najważniejsi w tym społeczeństwie. A ja bym się chwilę zatrzymała tak. i powiedziała, że wszyscy jesteśmy tak samo ważni, tylko trochę o tym nie zawsze pamiętamy, nie? Ale proszę Jeżeli dać... panie pozwolą, to taka dygresja <laughs> mała, a mianowicie często się zdarza tak, że w jakimś sklepie kupując coś w tej samej kolejce stoi osoba, no sprawiająca już wrażenie osoby Starszej, rzeczywiście starszej. I ta osoba za wszelką cenę chce zagadać, mhm. chce porozmawiać. Mhm. I to się spotyka z różnymi reakcjami. Niektórzy patrzą się z politowaniem, niektórzy nie reagują, mhm. no a niektórzy zaczynają rozmawiać. Mhm. I w tym momencie, jak się zaczyna rozmawiać, mam wiem, to z własnego doświadczenia. Pracuję w radiu, jestem gadułą i lubię rozmawiać z ludźmi. Bez względu na wiek i bez względu na status społeczny, po prostu lubię. I widzę po twarzy takiej osoby i bez względu na to, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Kobiety częściej rozmawiają. Jak ta twarz się rozpromienia i mam takie wewnętrzne poczucie tego, że no ta osoba odczuwa właśnie ten syndrom samotności i dlatego tak w tym sklepie chcę no, chociaż usłyszeć, a co? co pan kupił, a, a, a dlaczego pan to kupił, a ja kupiłam to. I to ale się wiecie, tak klei, taka tak, fajna tak, ale, rozmowa. Tak, ale to jest też generowanie sobie takich sytuacji społecznych. My zrobiliśmy w 2023 takie badanie e, o samotności osób w wieku 80 plus. I osoby starsze, z którymi rozmawialiśmy, e, one nam mówiły ja muszę, na, nacisk na muszę. Muszę codziennie wyjść do sklepu. No i drążymy, nasi badacze drążymy, dlaczego musisz wyjść ze sklepu? No muszę, bo muszę kupić te bułki. I to nie jest o tych bułkach, tylko to jest o tym, żeby wygenerować sobie sytuację spotkania człowieka, być może właśnie takiego, z którym ja będę mogła zagadać, który też ze mną zgada, który mnie zauważy, ja, ja stwarzam tak. sobie po prostu sytuację tak. społeczną. I proszę zwrócić uwagę, znowu wrócę do tego, o czym rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy wcześniej. E, ten dylemat dorosłego dziecka, mhm. seniora, który, no właśnie, zmienia się ten kontekst, zmieniają się te role, ja nagle staję się opiekunem własnego rodzica mhm. i tak jak pani powiedziała, gdzie jest ta granica, w której ja jeszcze mam pomagać, a w której powinienem się wycofać i powiedzieć, kurczę, no naprawdę dasz radę, no idź po te bułki, uh -huh. naprawdę załatw to sobie y, samemu. To jest bardzo trudne, bo uh -huh. y, y, nawet jak myślimy o tych zakupach, to jak wielu młodych ludzi, y, że użyję takiego miłego określenia, myśli o swoich rodzicach, no bez sensu codziennie po te trzy bułki, albo po, tą, po to mhm. mleko. Przecież zamówię mhm. im przez internet, albo mhm. pojadę i kupię raz w tygodniu. Mhm. E, ta, ta decyzja też dla, dla tych dzieci nie jest wcale, wcale prosta. To znaczy, gdzie, mhm. gdzie pozwolić, a gdzie się. To, nawet, to chyba wycofać. nie jest nawet o tym pozwalaniu, tylko to jest kwestia takiej inwestycji tak naprawdę naszej energetycznej i czasowej. Dlatego, że nam jeszcze czasami po prostu szybciej. To jest takie słowo klucz, szybciej. Tak, ale ja myślę, I, że nie wszystko to, co... się naprawdę też zastanawiają. Gdzie, tak, jest, ale... gdzie on jest jeszcze tak, ale, samodzielny? Ale wszystko to, co wymaga. Mm -mm. Na ile bym powiedziała, mhm. tak? Bo tak naprawdę wszystko, co wymaga naszego wsparcia, dobrze, żeby było tak samo jak przy dzieciakach, żeby było mądrym wsparciem. Znowu, żebyśmy też ich mnie nie no, wyręczali. Tak, tylko w przypadku dziecka ja mam cały czas nadzieję, że ono się rozwija. Magdalena W przypadku osoby starszej ja sobie myślę, jemu jest coraz trudniej. Ja no. muszę się coraz bardziej angażować. W przypadku dzieci ja muszę się wycofywać. W przypadku rodzica ja muszę być coraz bardziej wrażliwy na te, jego, na te jego potrzeby. I to jest ten kłopot, myślę też dla wielu. Tak, ale myślę, że najbardziej to, co my słyszymy też od seniorów, to już mówię z własnego mm -hmm. doświadczenia i tych no, ponad tysiąca osób, z którymi mamy jeden regularny kontakt. I on na milczarek. <coughs> oni oni, oni wiem że oni chcą mieć osoby wspierające, a nie wyręczające. I to jest, to jest, myślę, duża tak. trudność. Jak, jak, jak czasami też to odróżnić, jak to wyważyć, nie? gdzie my wspieramy, a gdzie, A gdzie my wręczamy. już wyręczamy tak, tak, po prostu, nie? Ale seniorzy starają się ratować przed samotnością w różny sposób. I mhm. takim sposobem na przykład jest to, że jak osiągam wiek emerytalny, to nie przechodzę na emeryturę. I to jest bardzo dobry pomysł na życie. Mogę coś na ten temat powiedzieć ale nie będę o sobie opowiadał. E, i, I rzeczywiście jest to bardzo dobry sposób na, nie twierdzę, że jestem samotny, ale w ogóle na tak zwaną aktywność, bycie... Mm, potrzebnym? Bycie potrzebnym mhm. i bycie. W ogóle bycie. I to w pewien sposób na jakiś czas być może leczy tą ranę, że człowiek myśli, no tak, coraz mniej, to co panie powiedziałyście, Coraz mniej znajomych wokół mnie, bo no, biologia prawda i ci starsi, mhm. a czasami rówieśnicy, ale bywa, że młodsi mhm. jest bliżej niż dalej, więc przebywanie w miejscu pracy często z ludźmi, ludźmi młodszymi, no jest to fajny plaster. Tak i myślę, że też zwrócił Pan uwagę na bardzo ważną rzecz i chciałabym, bo myślę, że, że to nie wybrzmiało, a dla mnie jest jakoś bardzo istotne. Mianowicie zaczęliśmy od tego, że to kobiety zostają, że mężczyźni żyją krócej i że one są samotne, ale równocześnie duże badania pokazują, że paradoksalnie one sobie w ogóle lepiej radzą z samotnością. Mhm. Że one od początku y, mają dużo więcej umiejętności y, takich związanych z organizacją i radzeniem sobie z tą samotnością. E, mężczyźni dużo częściej odczuwają zarówno tę e, samotność emocjonalną, jak i tę społeczną. Nawet wtedy, kiedy mężczyźni są zaangażowani w jakieś aktywności, nie wiem, chodzą na piłkę e, e, młodsi, to oni jednak... Nie gadają ze sobą. No, znam 85-latków, którzy jeszcze w koszykówkę tak, grają. Tak, ale to jest robienie czegoś razem. To bardzo ważne. relacji. Tak, mhm. to jest bardzo ważne, ale to nie uczy tego właśnie zagadania w sklepie. E, panów zagadujących w sklepie statystycznie jest mniej. W ogóle kobiety mają dużo większą łatwość do wychodzenia z domu. Nawet to, o czym, o czym pan powiedział, ta, to przekonanie, że ja muszę iść po zakupy, to też jest głównie rola kobiet. Mężczyzna, który idzie na emeryturę, ma bardzo trudne zadanie, bo on zostaje w domu, w którym do tej pory nie miał wielu zadań. I trudno sobie wyobrazić, żeby on je nagle znalazł. Jeżeli on nie ma hobby, jeżeli nie jest tak, że jest w coś zaangażowany, to rzeczywiście jego życie jest dużo trudniejsze. Yy, I ta niewidzialność, to pozostawanie w tym fotelu i to wycofywanie się yy, jest częstsze. I rzeczywiście też warto wspomnieć o tym, że ma bardzo silne powinowactwa do yy, zaburzeń psychosomatycznych. To mhm. znaczy naprawdę depresja, yy, choroby kardiologiczne, one częściej dopadają właśnie takich niewidocznych mężczyzn, którym nagle skończyły się zadania. Mhm. Ale też też jest tak, że m, nawet jak ta oferta jest na rynku, myślę o ofertach takich aktywizujących, nie? osoby, które już nie pracują, e, są nawet na tych emeryturach, e, m, no, może nawet i częściowych, ale generalnie osób, które nie pracują, to, to częściej yy, powiedziałabym tematycznie, nie, te oferty są takie... W których bardziej mogą skorzystać kobiety, one są rzeczywiście też, bywają edukacyjne, to są różnego rodzaju tańce, takie też aktywne rzeczy, ale rzeczywiście tam panów jest mniej i nie ma takich też takich mocno dedykowanych. I też to, co słyszymy od... Ale też słyszymy od panów, że oni pójdą i to będą, cytuję, same baby. No jak przychodzi taki jeden pan, to on się tak czasami nie czuje do końca chyba komfortowo, nie? I my na przykład też stwarzamy takie sytuacje, w których Trochę tak, wiecie, indywidualizujemy, nie? I wyciągamy, ale wiecie, e, ludzie, bardzo wiele ludzi po prostu nie ma hobby. Naszym hobby jest nasza praca. Mhm. Naszym życiem jest nasza praca. Było, była praca, rodzina, dom. Nie? No, ale mężczyźni jak, mają hobby. Wielu jak... mężczyzn łowi, łowi ryby. Yy, na przykład... No nie g tak wielu łowi te ryby. Ale jesteśmy w stanie naprawdę powydobywać. wydobywać jeszcze... Grzebie się, grzebie się w ziemi Zdjęcia ci, którzy... też. Na przykład fotografia. E... Kiedyś. Dzisiaj to... rzadziej. Znowu. Ale to Znowu. jest... Znowu. Zwraca. Zwraca. Tak. Też chciałam to powiedzieć. Analogowo. Naprawdę... Jak Ludzie młodzi też się tym interesują. Jakie to jest w ogóle szczęście, żeby znaleźć właśnie międzypokoleniowo, jak w naszym o przypadku, takich wolontariuszy, którzy się będą tym interesować. I naprawdę wtedy to działa. Jeżeli panie pozwolą, to przypomnimy słuchaczom, że dzisiaj rozmawiamy o samotności osób starszych i tych najmłodszych. A mówią dzisiaj pani Magdalena Śniegulska, psycholożka dziecięca Wydział Psychologii SWPS i pani Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Wizytówka gotowa, możemy już ro rozmawiać dalej. Okay. No, teraz, jak, jak pan to powiedział, to pomyślałam sobie, że koncentrujemy się. Rzeczywiście ten głos dotyczący osób starszych jest tutaj wyraźny. Też pomyślałam sobie o jeszcze jednym doświadczeniu, z którym chciałam się z państwem podzielić zanim wrócę trochę do tych, do tych dzieci. Mianowicie prowadzę na Uniwersytecie SWPS wykłady z psychologii rozwojowej. I dochodzimy w pewnym momencie do tego wieku późnej dorosłości, jak lubię o nim myśleć i mówić. I rozmawiamy o tej samotności. I urzekło mnie, jak po którymś z takich wykładów poszedł do mnie student i mówi, wie pani, ja mam takie poczucie, że właściwie są dwa proste rozwiązania. Pierwsze, trochę trudniejsze, ale związane z taką giętkością intelektualną. Ja myślę, że senior powinien co miesiąc dostawać nowy e, e, typ iPhone'a, żeby się z nim zapoznał e, i zmusić go do tego, żeby, żeby się czegoś nauczyć. A druga, może trochę łatwiejsza, to uważam, że każdy senior powinien dostać psa. Bo pies tworzy taki, taki kontekst, w którym trzeba być za kogoś odpowiedzialnym, trzeba się o niego troszczyć, e, trzeba wyjść, żeby kupić dla niego karmę, nie. trzeba wyjść, wyjść wyprowadzić spacer. go na spacer. Co Mówi, na wie pani, nie znam takiej grupy, drugiej takiej grupy, jak psiarze. To są takie gaduły, że ja czasami wychodząc ze swoimi psami unikam jak ognia, jak się spieszę, żeby, żeby nie pogadać. A poza tym, no właśnie, trzeba iść do weterynarza, trzeba się z kimś spotkać. To e, też powoduje, że być może poczują się, poczują się też potrzebni. I lubię te rozwiązania i lubię o nich myśleć i lubię myśleć też o tym, że jednak są młodzi ludzie, którzy rzeczywiście o tym myślą i rzeczywiście jakoś się tym e, przejmują. Mhm. Znaczy, to ważna jest taka refleksja, natomiast ja pewnie zapytałabym tego, prosiłabym tego studenta, żeby zamknął oczy i powiedział mi, kogo widzi przed oczyma swoimi, jak, e, jak, jak mówi. Mu... Jak mówi senior. Mhm. Bo jak, jak, jak każdy z nas zamknie oczy i powie senior, to tak jak tu siedzimy w trójkę, to gwarantuję, że każdy z nas będzie miał kogoś innego przed oczami. Na, wystarczy, że panie na mnie naszymi... spojrzą, bo ja już jestem w wieku senioralnym i też jestem seniorem. No, no, no, no. Moje doświadczenie jest trochę inne, bo jednak średnia wieku u mnie to jest 83 lata. I moje doświadczenie to jest osoby starszej, ale sędziwej. To jest osoba 80, 85, 90. Mamy też 100 latków. To są osoby, które mogą uczyć się jeszcze nowych rzeczy i ja w to wierzę, natomiast nie będą uczyły się co miesiąc nowego iPhone'a. To też um, może by chciały bardzo, jak mnie dzisiaj słyszą, mieć tego psa, ale wyzwaniem dla nich jest wyjście, wyrzucenie śmieci, które, mhm. przepraszam za słowo, śmierdzą. Um, I tego psa już właśnie nie mogą mieć. I wiecie co, widziałam ostatnio taką reklamę, nie powiem nazwy tego, tej, tej sieci Elektro, ale coś to nazywa się Tech Dog i to jest taki pies, ale taki robot, robot pies, tak, to jest taki mhm. robot pies i to jest taki robot, który um, wydaje się, że właśnie się ma zwierzę w domu, um, no nie trzeba z nim wychodzić, można. Mm -hmm. Można, umie chodzić też po schodach, właśnie, bo to było olbrzymie wyzwanie w ogóle, ale nie trzeba, nie? Ale jest coś, co się dzieje, mało tego, to można go tak zaprogramować, żeby on jeszcze miał takie funkcje wszystkiego bezpieczeństwa, tego tam, tych klików, e, batonów, czy, tam, e, bezpieczeństwa i tak dalej. E, co, co dla mnie to jest o tym, nie? Tak. Takie myślenie, że, że właśnie tacy ludzie w tej samotności chcieliby też mieć... No, coś tak, obok, tak. nie tak. ale coś, mm -hmm. co nie generuje e, no, takiej nadmiernej też mówi tak, te... Joanno... Mówię o zdrowiu, mm -hmm. mówię o takiej mobilności, no właśnie, takich myślę... deficytach tak, raczej, tak, tak. To znaczy. po prostu ciężko. Ja, ja też bym zwróciła uwagę na to zdrowie, y, bo, bo myślę sobie, że też tego nie doceniamy. Że Magdalena Wielu, wielu seniorów y, y, narasta to poczucie samotności. E, zarówno tej emocjonalnej, jak i tej społecznej, właśnie w związku z ograniczeniami, które pojawiają się mhm. z wiekiem. Takie fizyczne. Ne, wielu, z którymi ja rozmawiam, mówi, ja mam jeszcze poczucie, że tyle bym chciał. Mhm. Jestem tak bardzo ciekawy tego świata. Mhm. E, e, tak bardzo e, chciałbym wyjść. Kurczę, a to moje ciało mnie nie słucha. Mhm. Ja w głowie mam lat 50. Mhm. Ja w głowie jestem jeszcze młody. Mhm. Tylko co z tego? Mhm. I myślę, że też to zderzenie z tą niemocą jest bardzo trudne i wycofujące. Mhm. Tak, ono oczywiście, to jest jeden w ogóle z, z, z, z takich argumentów za tym, że człowiek faktycznie ogranicza swoją obecność w takim życiu społecznym, bym powiedział. Tak? Bo rzeczywiście jest mu trudniej. Jeżeli ma do wyboru w tym tygodniu pójść do dwóch lekarzy, ewentualnie trzeci raz do, do, do kina, no to jak już musi wybierać, to on zrezygnuje z tego kina. Dla tak. niego ważniejsze będzie jednak to zdrowie. Ale wiecie, co przypomniało mi się też jeszcze, bo z jednej strony tak ta osoba w, i w nich rzeczywiście jest to jak wiele jeszcze by mogli, chcieli, ale też i mogli, a jak więc znowu my czasami możemy też ich ograniczać. I fajne jest wchodzenie, takiej możliwości wchodzenia w buty takich osób, które pokazuje, takich osób starszych, sędziwych, myślę tutaj, które pokazuje nam na własnym ciele ograniczenia, ale fizyczne ograniczenia. Nie głowy, nie, nie, nie naszego intelektu, ale fizyczne ograniczenia. My robimy takie warsztaty na przykład... W, z tak zwanym kombinezonem geriatrycznym, z symulatorem starości, wolę tym mm -hmm. kombinezonem geriatrycznym, kiedy nakładamy ludziom chętnym różnego rodzaju obciążenia, nie? Jak to jest być ciężko, dlaczego ludzie właśnie wolniejsi są w tej kolejce, dlaczego wybierają inaczej drobne, albo dlaczego patrzą na znaczy albo na ten iPhone, nie? I na tym iPhone'ie czemu się tak szybko nie uczą, bo ale oni chcą, nie? tylko że my odkrywamy. Że, nie, że gorzej widzę, Że tak. trudniej jest właśnie. I, ja, i, i, ja, I jak to jest trudniej? I wiecie, to czasami są e, bardzo takie emocjonalne te warsztaty. Kiedyś inne... był taki mem, z którego jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, uśmiechałem się na widok tego mema. I to było coś takiego, że para osób w wieku senioralnym przygląda się ekranowi komputera, na tym komputerze, no i przez lupę się przygląda. Mhm. I, yy, to w ogóle tak, nie jest śmieszne, prawda? To jest te, no tak, teraz tak. to już nie jest śmieszne. Tak. Nie, nie, teraz tak. to już nie jest tak. śmieszne. Tak. Ale jeżeli panie pozwolą, bo ja chciałbym też o troszeczkę o tych młodych i takim odbiciem do tych młodych to może być to, co mój przyjaciel, też dziennikarz Polskiego Radia, dziadek, ośmiorga wnucząt, chyba ośmiorga. E, opowiadał mi o swoich urodzinach, jak wnuki przyjechały na urodziny dziadka, tu stół zastawiony, w końcu wnuki umknęły gdzieś tam na jakąś wielką kanapę, mm -hmm. zasiadły i każdy wnuk z nosem w telefonie. No i ten dziadek się troszkę głupio poczuł, no bo tutaj przyjeżdżają na urodziny, a wnuki kciuki i klikają. I wnuki tego nie czują zupełnie, że dziadek się głupio poczuł. Chciałam powiedzieć, że absolutnie są też takie spotkania rodzinne, na których dziadkowie siedzą w telefonach, puszczają głośno um, TikToki. A wiecie, że najwięcej szukając... osób tak jest starszych na TikToku właśnie. No właśnie. Mm. I myślę sobie, że to jest też jakaś dla nich pomoc. Znaczy, yy, jeżeli myślimy, że te dzieci, które są przed ekranem, są samotne, to bardzo bym chciała, żebyśmy pamiętali, że samotność jest naprawdę niezwykle złożonym zjawiskiem. Ale pani nie który, możemy pani, mówić o tym, jeżeli... że na pewno dziecko, które jest w telefonie jest dzieckiem samotnym. Ale jeżeli pani pozwoli, znalazłem takie dane, poważne dane, że okazuje się, że dziewczynki y, częściej, dziewczynki, małe dziewczynki, popadają w ten syndrom sa samotności dopada mło małe dziewczynki, niż małych chłopców. Dlatego, że chłopcy uciekają w co w dzisiejszych czasach? Chłopcy uciekają w świat wirtualny, czyli w gry. Tak, tylko znowu y, zwrócę uwagę na to, że mówimy o różnych rodzajach samotności. Dziewczynki dużo częściej doświadczają tej samotności emocjonalnej y, i takiego poczucia bliskości, y, tego, tej potrzeby posiadania przyjaciółki, y, tego, że muszą mieć kogoś, kto jest bardzo bliski. Chłopcy nadal, pomimo tego, że zmienia się kultura i zmieniają się oczekiwania wobec chłopców, oni jednak, dopóki nie są w sposób ewidentny odrzuceni, to wystarczy, żeby mieli kolegów, z którymi właśnie mogą pograć. I ten świat wirtualny jest rewelacyjny pod tym względem, bo ja mogę być dzieckiem z różnego rodzaju trudnościami. Dzieckiem, które ma kłopot z akceptacją w klasie, w której to klasie się nie wyrabia, w której cały czas słyszę, że czegoś nie umiem, nie potrafię, nie robię dostatecznie dobrze, ale rżnę w tego... Minecrafta, Robloxa i nie wiem co jeszcze. I tam nagle jestem akceptowany. I tam jestem częścią jakiejś społeczności. I tam rzeczywiście przynależę. E, I proszę zwrócić uwagę, jak... Czyli te terapeutyczna rola gier? W ogóle terapeutyczna rola nowych technologii. I myślę sobie, że y, my naprawdę nadal y, nie możemy jednoznacznie powiedzieć, co jest dobra, co złe. Za mało jeszcze na ten temat wiemy. Musimy pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego, jak jednoznaczny, negatywny wpływ na każdego danej, danego zjawiska, e, danego urządzenia, danej gry. E, naprawdę, e, drodzy Państwo, ja ostatnio e, przeczytałam po raz kolejny kwowadis. Jezu, ja naprawdę nie rozumiem, jak, e, jak to może być lekturą. To jest naprawdę książka o przemocy, książka o zaburzeniach seksualnych, książka, która hołduje wartościom, które dla mnie są zupełnie nieakceptowalne, i myślę, że nie jeden nauczyciel nie jest przygotowany na to, żeby z młodzieżą o tym rozmawiać. I myślę, że w nie jednej książce jest dużo więcej przemocy i zła niż w treściach internetu. Ech, usłyszałem takie zdanie kiedyś i troszkę to jest prawdy w tym, że ta największa księga ludzkości kupowana najczęściej, no też jest w pewien sposób kontrowersyjna, zwłaszcza jej pierwsza część, czyli Stary Testament. No i jest, że tak powiem, dość, dość trudna w percepcji, zrozumieniu i z wydarzeniami, które tam mają miejsce. Tak, o ile miejsce. mamy też krytyczne podejście, czytając. Jeżeli mamy krytyczne no podejście. Inaczej. Jeżeli w ogóle przeczytamy. A, no to... Jeżeli w ogóle przeczytamy. Ale teraz y, też wróćmy do tych dzieci i do tej młodzieży. Y, do tych dzieci na kanapie. No, proszę zwrócić uwagę, że to m, poczucie osamotnienia, ono jest naprawdę dla dzieci bardzo trudne. Również z tego powodu, że w grupie rówieśniczej, Będą dzieci, które znajdują się na niezwykle złożonych poziomach rozwoju poznawczego i emocjonalnego, czyli będą dzieci, które rozumieją, czytają, są wrażliwe na sygnały społeczne, e, są w stanie je jakoś zinterpretować e, lepiej lub gorzej i są takie dzieci, które są kompletnie e, w tym zagubione, a odczuwają bardzo silne stany emocjonalne i nie rozumieją, dlaczego są odrzucane. Nie rozumieją, co się w ogóle wokół nich, nich dzieje. Ten rozwój na początku kompletnie nam w wielu wypadkach nie sprzyja temu, żeby zawiązywać takie, takie relacje. Też myślę, że kłopot polega na tym, że my dorośli nakładamy na to własny filtr. I jak widzimy, jak nasze dziecko jest ranione przez rówieśników, jak popada w konflikty, to pierwszym odruchem jest albo zabrać z tego środowiska, albo zadzwonić do tej matki i jej nawrzucać, a tymczasem zapominamy, że to jest naprawdę ta przestrzeń, w której to dziecko musi się też różnych rzeczy nauczyć. I my, dorośli, nie jesteśmy od tego, żeby je chronić, tylko żeby z nim być, to przeżywać, rozmawiać i zastanawiać się, jak mu pomóc zrozumieć to, co się, co się dzieje. Naprawdę mam takie poczucie, że mamy pewien idealistyczny obraz dzieciństwa, że nam się wydaje, że to jest okres mlekiem i miodem płynący, bez trosk i... Dylematów. Ale to z wiekiem następuje. Tak. Im się człowiek robi starszy, tym bardziej to, tak myślę, to ale... dzie i dzieciństwo jest wspaniałe, cudowne, tak, ale bezkonfliktowe. Ale tak naprawdę, jak sobie pomyślimy, właśnie, jak minimalny wpływ na siebie, swoje życie ma taki mały człowiek, jak jeszcze niewiele rozumie, jak silne przeżywa emocje, i jak często naprawdę nie bardzo wie, jak z tymi emocjami sobie e, poradzić, to to pokazuje, jak to jest Jaki to jest poligon? Dobrze. Ja się zastanawiam nad tym, czy nie warto jednak połączyć te dwie rzeczy. Samotność osób starszych, dojrzałych, no. z tą samotnością dzieci, małych, dorosłych. O, mały, to jest chyba najlepsze określenie, mały, dorosły. I jakoś spróbować zintegrować te dwie grupy. Ze sobą, żeby jedni i drudzy wzajemnie się polubili, zaczęli siebie rozumieć i yy, no, w korzyści obie strony mogą z tego wyciągnąć rzeczywiście duże. Takie próby są no realizowane. Są takie inicjatywy, tak, tak, są takie inicjatywy. One są organizowane często też instytucjonalnie. E, jako na przykład szkoły współpracujące z je, placówkami, w których są osoby starsze, e, taki re, re, w regularnym takim kontakcie. Tak. Oczywiście ja nie mówię o jakiejś jednorazowej mm -hmm. akcji raz w roku, nie? E, I czym to się kończy? Myślę, że to bywa bardzo różnie. Bardzo różnie. To bywa różnie. E, tak. I też myślę, że warto pamiętać o, o tym, jakie są potrzeby tych dwóch grup. Mm -hmm. I że naprawdę jedna i druga potrzebuje takiego dużego fokusu na siebie i bardzo bym nie chciała, żeby to zabrzmiało, no tak, to znaczy, że są egoistami. Otóż nie. To znaczy, to jest taki moment w rozwoju. Ale kto jest egoistą? Egoistami są Osoba... te dzieci, czy nie, egoistami mówimy, są Nie, rozumiem, że mówimy dorośli. o nastolatkach i mówimy o seniorach. Tak. I tak naprawdę próbuję powiedzieć, że jedna i druga grupa potrzebuje takiej uwagi, uważności na siebie samego. Yy, I mm, tak jak absolutnie oczywiście myślę, że tym seniorom, którzy są otwarci na świat, ciekawi świata, nieoceniający jest łatwiej, to jednak tak czy siak oni potrzebują też takiej uważności i uwagi w pełni. Eee, trudno oczekiwać od nastolatka, który tworzy swoją tożsamość. Często jest w zawieszeniu, sam nie wie, kim jest. Żeby w pełni i zawsze był gotowy tę uwagę i uważność dać. Mhm. Absolutnie myślę, że te światy mogą się łączyć. I sama wiem, jak doskonale się łączą. Ale to się zdarza przy określonych warunkach. Określonych warunkach jednej i drugiej strony. Nie chciałabym bardzo, żeby, żeby zabrzmiało, że tutaj ktoś musi bardziej. Tak, i one mhm. też muszą być dobrze prowadzone. Tak. One muszą być dobrze i odpowiedzialnie prowadzone. Bo ym, wiecie... Często jest tak, że dla nastolatka najstarszą osobą, którą on w ogóle zna, to jest 40-paroletnia jego matka i ojciec. Mhm. I spotkanie go z osobą 60- czy 80-letnią, to jest trochę jak wywiezienie go na inną planetę. A zwłaszcza <śmiech> jeszcze, jak to jest grupa takich ludzi, tak? Naprawdę on się musi wiele nauczyć. My w naszym organizacji, wiecie, jak przyjmujemy wolontariusza, to są osoby dorosłe, <śmiech> tak? Powyżej 18 roku życia. My każdą taką osobę przeprowadzamy przez proces, proces zrozumienia, co ją tu czeka, kim jest ta osoba starsza. I naprawdę od większości osób mniej więcej w wieku 18-26 lat słyszymy, że najstarszą osobę, którą on zna, to jest właśnie jego rodzic. On nie ma kontaktu albo ma kontakt raz, dwa razy w roku właśnie przy okazji świąt z, dziadkami. z osobą nieco starszą, która ma 70, 80, to już tak zupełnie rzadko. I Więc bardzo naprawdę... często, tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że bardzo często to wynika też z tego, że ci rodzice na przykład chronią dzieci przed kontaktem z dziadkami albo unikają. Tym bardziej, unikają jeżeli dziadkowie tylko... jeszcze doświadczają na przykład różnego rodzaju już e, chorób, tak? tak, e, tak, e, tak. I, I trochę nie chcemy, trochę rzeczywiście chcemy te dzieci przed tym oszczędem. Czyli takie sterylne wychowanie? Żeby e, przypadkiem nie, trochę... nie... No, ja myślę, że, że powody mogą być różne, ale to, na co chciałam zwrócić uwagę, to w naszym interesie, naszego pokolenia jest e, jak najwcześniej e, zapraszać dzieci i pokazywać, że na nas życie się nie kończy. To znaczy, że jest, jest życie po czterdziestce i że mhm. naprawdę e, ono może być bardzo fajnie, interesujące, wymagające, ale e, myślę, że dużo łatwiej jest też poradzić sobie potem mhm. takiemu dziecku, ze starzejącymi się y, własnymi rodzicami, tak, tak. jeżeli ma już takie doświadczenia z własnymi dziadkami i kiedy to rozumie ten proces, który tutaj się... Tak, ale mąż... olbrzymi wyzwaniem też jest stworzenie sytuacji, w której te osoby są atrakcyjne. Mhm. To, jest, to jest olbrzymie wyzwanie w dzisiejszych czasach, żeby osiemdziesięciu latek był atrakcyjnym dla kilkunastolatka to są te, ma naprawdę różne światy. I ja nie wiem że one nie są do spotkania. Nie wiem, na ile do połączenia takiego codziennego. Mm -hmm. One są do spotkania, ale one nawzajem muszą być dla siebie atrakcyjne. Tak jak ci starsi ludzie też nie mogą się bać w tej relacji tego młodziana, który właśnie pójdzie i usiądzie na kanapę i będzie się patrzył w telefon. I jak ja teraz przejdę tą ścianę, nie, która jest niewidzialna, nie? Po to, żeby nawiązać z nim jakąś kontakt. A już dopiero, nie powiem, relacje. Tak. A ja znam takie przypadki, gdzie lat ja jest, ja jest ważny dla swoich wnuków. Absolutnie. Chociaż czasami mówią, że truje, albo powtarza to samo kolejny raz, ale ma, miał bardzo ciekawe i złożone życie i zna bardzo ciekawe opowieści. Takie no, dość niespotykane z najróżniejszych miejsc kuli ziem... tak tak ziemskiej. Ja też rodzice podejrzewam. Tak, no właśnie. Robotę. To też o czym pani tak, powiedziała. ale mhm. myślę, że też warto zwrócić uwagę, że na przykład dużo łatwiej w takie relacje wchodzić małym dzieciom. Że małe dzieci są bardzo ciekawe osób starszych. Mhm. Że nie mają takiej bariery. One czasami mhm. powiedzą wprost, dlaczego ty jesteś taki stary? Mhm. Tak? Dlaczego ty masz takie siwe włosy? ale w tym nie ma oceny. Mhm. W tym jest naprawdę Ciekawość. takie prawdziwe zainteresowanie, mhm. zainteresowanie światem. I myślę, że to jest też pewna wskazówka dla seniora. Jeśli jest zainteresowany tym światem młodzieży i nie wyskakuje z oceną, tylko mówi, a co ty tam fascynującego robisz? A dlaczego mhm. to jest fajne? Dlaczego to jest dla ciebie ważne? I nie ma w tym ja w twoim wieku, to na Albo, za jest Albo za moich czasów. za moich czasów, tak? To rzeczywiście to wtedy jest łatwiej. Mhm. Nawet za moich czasów może być wtedy interesujące, ale jeżeli to jest informacyjne, a nie ocenne. Mhm. U mnie tak nie było. Kurczę, pokaż, jak wyście, jak, jak ty to robisz w ogóle? Myśmy, myśmy tak nie mieli, ale macie ekstra. Mm -hmm. A to jak byście mieli? To co ty robiłeś? To znaczy, gdzie ty sprawdzałeś informacje, jak się chciałeś dowiedzieć, jak się dostać na Mokotów? Mm. Ale wiecie, że my mamy taki zestaw w ogóle y, y, pytań do zadania, tak. bo ludzie po prostu nie bardzo też umieją sobie znaleźć tematy do rozmów i my normalnie mamy takie y, manuale, że tak powiem, nie? Jakie pytania zadawać? O czym zagadać, jak już skończyły Ci się tematy? I to są dokładnie takie proste pytania, odgrywające. Y, myślę sobie, że doszliśmy do bardzo ważnej płęty naszej rozmowy. A jeszcze dużo mamy kilka minut. Mamy, Piękna. tak, ale chciałabym, żeby ona już zaczęła wybrzmiewać, że zdecydowanie łatwiej jest tym osobom, które mają y, takie kompetencje miękkie, które potrafią rozmawiać, które są ciekawe, które nie boją się inności. Yy, I to dotyczy zarówno nastolatka, jak i seniora. I to być może, miłe Panie, jest recepta na to, żeby samotność nas nie dopadła. I właściwie o tej samotności to, to ci młodzi, ci te... Doro... Mł e, młodzi ludzie, młodzi ludzie, młodzi dorośli, no nie wiem jak to powiedzieć, e, powinni się od najmłodszych lat uczyć tego chyba. A seniorzy którzy mają doświadczenie, którzy mają przeżyte lata, powinni rozumieć to, że to są niezbędne rzeczy, których, które powinny wpłynąć na ich dalsze życie, żeby w żaden sposób nie odrzucać tych młodych. Bo wtedy jest szansa na to, że ten wnuk, wnuczka nie przyjedzie raz na święta, tam dwa razy w roku na święta, a przyjedzie częściej i powie cześć dziadek, cześć babcia, co tam u ciebie słychać i nie przejeżdżam, żeby pożyczyć od ciebie pieniądze na przykład. Tak, tak, tak. No właśnie. To prawda, ale też wiecie co, żeby rodzice, te, te właśnie ci młodzi obserwowali, że te relacje z kolei ich, ich rodziców e, z ich dziadkami nie wyglądały jako takie pozorne, e, jako takie udawane. Pro, tak. tak, my czasami mówimy o tym, że to jest e, takie m, takie profitowanie, ale wiecie, że, że, że, że e, przychodzę do tej, mamy, do tej mamy czy do tej babci po to, żeby mm, albo właśnie wziąć profit, ale też albo za, zapytać jej, owszem, jak się czuję, ale to jest w międzyczasie, wiecie, jak otwieram lodówkę, prowiantuję lodówkę e, i czuję się w obowiązku, nie? Ja tak. wspomniałam mój obowiązek. Ja prowiantuję lodówkę, ja pytam, e, czy wszystko OK, A e, co ta mama czy babcia Odpowie, No okej, okay, będziecie tak. martwić. Myśmy przed wejściem dzisiaj na, też, na, na tej audycji rozmawiali o tym, że ja mam takie poczucie, że to jest coś, co też łączy te pokolenia, to, że my te dzieciaki być może też nie chcą martwić rodziców i wcale nie mówią o tym, co im tam się tak. złego dzieje w tej szkole. Może nie potrafiam o tym mówić, ale też nie chcą martwić zapracowanych rodziców. I teraz ci dziadkowie też nie chcą martwić swoich zapracowanych dzieci. I trochę z takiej troski tak naprawdę... Nie rozmawiamy, nie wiemy nam... tak, nie wiemy o sobie nic. Coraz dalej tak, nam do siebie. Tak. Nie? tak i myślę, że to starsze pokolenie, też pokolenie wojenne i powojenne jest pokoleniem wielu niedopowiedzeń. I myślę, że jest pokoleniem, które wiele trudnych przeżyć trzyma w sobie bardzo długo. I one pojawiają się często właśnie pod koniec, pod koniec życia. I nagle okazuje się, że, że to rozmawianie nawet o tych trudnych rzeczach jest bardzo ważne. Tak, tak, ale tego też doświadczyli Baby Moomersi. Dzisiaj mm -hmm. osoby mają tam po, po 60, koło 70, one są. I rzeczywiście one, one od swoich rodziców tego nie doświadczały. Rodzice przeżyli traumę. No, tak, w większości, jak w mm -hmm. tym pokoleniu. Nie? Różne rodzaje mm -hmm. tej traumy. Raczej chronili swoje dzieciaki i raczej tu już budowali to nowe życie. Nie? I nie było tamtego. I jeżeli oni nie zbudowali z tego, z tymi Baby boomersami dzisiejszymi, naszymi dziadkami, nie? Naszych właśnie dwunastolatków, dziesięciolatków. Tak. No to jest nam trudno o te kompetencje miękkie, tak. nie? Tak się zastanawiam, że temat samotności i temat tego wzajemnego przenikania się międzypokoleniowego jest to temat na kolejne 24 godziny rozmowy tak mm -hmm. naprawdę. Tak, bo nie zahaczyłyśmy w ogóle o Alfy jeszcze. No, no najmłodsze tak, pokolenia. No, najmłodsze, no, no, no, tak. ale to następnym <laughs> razem może się <laughs> uda. W każdym razie ja mam taki apel do naszych słuchaczy, mam nadzieję, że panie mnie poprą, żeby rozmawiać, to znaczy... Jeżeli zostaniemy zaczepieni w tym sklepie, na ulicy, ktoś prosi o wskazanie drogi, to porozmawiajmy, wymieńmy kilka zdań, nie zbywajmy tej osoby troszkę nieco starszej, bo ona tego na pewno potrzebuje i dlatego się do nas zwraca. To nie jest to, że chce nam zrobić krzywdę, że coś nam powiedzieć, że jesteśmy źle ubrani, albo nie, ona potrzebuje z nami zamienić kilka słów, bo to jest dla niej bardzo Ważny. A jak zrobimy coś takiego dla tej osoby, to my też zrobimy sobie dobrze i gwarantuję, że większość z nas też poczuje się wtedy ekstra I tak. to zróbmy to dla siebie. Tak i ja bym jeszcze poprosiła o to, żeby osoby starsze odpuściły sobie konieczność wychowywania i pouczania. I że czasami, nawet jeżeli nas coś bardzo drażni, to zamiast z ex katedra powiedzieć jak tak można to można się zastanowić, chemy, chemy, dlaczego on tak ma? To tak jak ten kr tak król mi da wykopać dołek i do tego dołka potem sobie pogadać. No tak, tylko istnieje wtedy to prawdopodobieństwo, że ta trzcina wyrośnie, no i ona będzie yy, głosiła. Tak, ale myślę, że naprawdę yy, taka gotowość też do, do tego, żeby zanim ocenę, ocenię, zapytać dlaczego, to by nam pomogła. Uff. Trudny temat, samotność, ale mam nadzieję, że udało nam się pewne rzeczy wyjaśnić i o pewne rzeczy zahaczyć, a moimi gościniami były pani doktor Magdalena Śniegulska, psycholog... psycholożka dziecięca, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS i pani Joanna z Stowarzyszenie Mali bracia ubogich. A ja Paweł Wojutka dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na jutro na kolejne wydanie. Pomówmy o tym jak zwykle godzina 21:06. Reklama. Ależ...